Legendarny ciągnik to taki, którego znają wszyscy, którego rozpoznajemy z odległości dwóch kilometrów bez okularów. W Polsce są dwa modele od przynajmniej dwóch, a myślę i trzech pokoleń legendarne, znane wszystkim, ekonomiczne, proste, łatwe, lubiane. Minęło jednak od czasu ich zaprojektowania pół wieku. Szukamy jaki model stanie się legendą najbliższych 30, może 50 lat. Pytamy w firmach Produkujących traktory dzisiaj. Który z nich jest kandydatem, by stać się kolejną legendą, który będzie zarazem tak przyjazny i tak lubiany przez polskich rolników, jak dwa stare, dobrze nam znane. Sebastian Karasiewicz z Waltry mówi, że będzie to Waltra serii A. Czy tak się stanie? To się dopiero okaże, ale porozmawiajmy o tym ciągniku już teraz. Na pewno Waltra serii A jest już legendą w kraju, w którym produkujemy te ciągniki, czyli w Finlandii. Jest to ciągnik, który produkowany jest od niemal początku, tak? Początek tego ciągnika można by skojarzyć z modelem Valmet 3 d czy Valmet 565, to są lata jeszcze 50, koniec lat 50, gdzie po raz pierwszy zastosowano silnik dieslowski w ciągniku, ponieważ wcześniejsze modele Valmeta od 51 roku, one miały silnik benzynowy i ich konstrukcja była zdecydowanie lżejsza. Natomiast już od modelu Valmet 3 d i Valmet 565, jego następcy z pierwszym ciągnikiem synchronizacji biegów na świecie. Tu już możemy się dopatrywać początków dzisiejszej serii A. I ten ciągnik jest w kraju, gdzie jest produkowany, czyli w Finlandii, niemal tak popularny, jak ciągniki, o których, o których mówimy w naszym kraju. Ale czy fińska legenda będzie również legendą w Polsce? Troszkę inne są oczekiwania polskiego rolnika, troszkę inne są nasze warunki. Czym się cechuje w Altra serii A? Dodajmy ksywka Aśka. A to już pierwszy krok, by stać się naszym domownikiem, troszeczkę już legendarnym ciągnikiem. Ksywkę Aśka ma w Polsce ze względu na, na, na skojarzenie z nazwą serii, jeżeli, jeżeli mówimy o serii A. Nie zapytałem, jaką ma ksywkę w Finlandii, a na pewno ma. Z tego względu, że to jest bardzo popularny traktor. Spotykam go nie tylko u rolników w Finlandii, ale spotykam go nawet przy hotelach, gdzie służy do odśnieżania. Spotykam go w gospodarstwach agroturystycznych, gdzie, gdzie z ładowaczem pracował, dowoził drewno do, do ogniska. Naprawdę w komunalce w Finlandii, w odśnieżaniu bardzo popularne modele, tym bardziej, że produkowane przez wiele, wiele lat, oczywiście cały czas modernizowane, zwiększane i zwiększane to też właśnie jest jakby dobre słowo, bo one zaczęły od 50 koni, a dzisiaj to jest, są ciągniki od 75 do 134 koni mechanicznych. Jak łatwość serwisowania, bo przecież to bardzo istotny parametr każdej maszyny. czy dwa klucze, wkrętak, młotek i kombinerki dziś jeszcze wystarczają, czy już niestety jednak nie? Jeżeli chodzi o łatwość obsługi, niewiele więcej będzie trzeba, oczywiście jest to ciągnik XXI wieku. Jest to nowa seria A. Dzisiaj trudno mówić, żeby to był ciągnik już taki zupełnie prosty i mechaniczny. Natomiast przez wiele lat tak było. To był bardzo prosty, mechaniczny traktor. Sam pamiętam, jak kilka lat temu został po raz pierwszy prowadzony rewers elektrohydrauliczny. Na dzień dzisiejszy rewers elektrohydrauliczny jest standardem. W tej chwili promujemy przekładnie Hightech 4, czyli przekładnie z 4,5 biegami, ponieważ wzrasta zapotrzebowanie na tego typu rzeczy ze strony klientów. Od kilkunastu lat ciągni trzeciej i czwartej generacji mają w standardzie podnośniki sterowane el elektrohydraulicznie. Waltra miała to rozwiązanie już w latach 90., nazywała je Autocontrol i tak to jest utrzymywane do dzisiaj. Natomiast łatwość obsługi, czyli dostęp do filtrów oleju silnikowego, do filtrów paliwa, do sprawdzenia miarki. Jest to naprawdę bardzo prosty, czytelny, przejrzysty ciąg. Jeżeli chodzi o obsługę wewnątrz, tylko proste ikony, które od razu sugerują, z czym mamy do czynienia, za co mamy chwycić, co mamy nacisnąć. A w tej chwili szeregu dogodnień, takich, że nie trzeba używać sprzęgła. Więc sprzęgło używamy tylko do uruchomienia silnika, potem jeździmy już jazdą bez sprzęgła. Półbiegi mogą się zmieniać w trybie automatycznym. Także bardzo prosty, przyjemny traktor w obsłudze z wyciszoną kabiną, z bardzo przestronną kabiną. Tutaj dzisiaj wielu klientów oglądają ten ciąg na targach właśnie podkreślało, że ta kabina jest bardzo przestronna, jest dwuosobowa, te osoby spokojnie w środku siedzą, nie ściskają się, nie przeszkadzają sobie. Ale jest to wciągnik troszeczkę większy, bo około 100 koni to jest dwa razy więcej niż około 50 koni. No te konie niestety kosztują, bo konie chcą pić. Lejemy ropę. No, czy to już te czasy, gdzie wiaderko ropy starczało na pół sezonu minęły, czy można jednak powiedzieć, że dzisiejsze ciągniki, dzisiejsze silniki są równie ekonomiczne? Są ekonomiczne, ekonomiczne, jeżeli patrzymy pod kątem e, pracy. Bo ciężko oczekiwać, żeby ciągnik e, na godzinę zużył tyle samo paliwa. Powiem tak, jeśli on będzie pracował na wolnych obrotach, to on zużyje około 1,5 litra na godzinę. Bo na biegu jałowym, kiedy mamy 700 obrotów na silniku, jest to z, maksymalnie zredukowane pod względem obrotów silnika i zużycia paliwa pod, pod tym kątem. Natomiast, jeżeli będziemy go używać, będziemy z tych koni korzystać, on wy, wypali odpowiednio więcej. Natomiast od zawsze mega taką fajną zaletą i taką opinią u klientów seria A się cieszy, że to jest cionik, który zużywa tyle, ile potrzebuje. Czyli jeśli to będzie jazda ekonomiczna, jeśli to będzie praca z ładowaczem czołowym, a trzeba przyznać, że ponad 60% cioników już z linii montażowej zjeżdża z ładowaczem czołowym, to jest to ciąg, który zadowoli się nawet spalaniem rzędu 3, 4, 5 litrów na godzinę pracy. Oczywiście, kiedy wykorzystamy pełne 100 koni, będziemy mieć prasę z rotorem. Kiedy te konie rzeczywiście będą potrzebne, no trudno liczyć na takie zużycie paliwa. On wypali odpowiednio więcej. Natomiast tutaj te, te granice, ta rozpiętość jest bardzo duża. On potrafi być bardzo ekonomiczny, kiedy trzeba. Potrafi wykorzystać pełnomoc, kiedy trzeba. Wspomnieliśmy o kabinie. Kabina jest bardzo ważna, pamiętamy w naszych legendach. przez często kabiny w ogóle nie było, tak? Mieliśmy wersję cabrio. Nawet nie mieliśmy belki antykabotażowej. Pamiętamy wszystkie te kabiny, które mają swoje przecież już nawet ksywki. Kabina sportowa, tak? Kabina kwadratowa, w tym wszystkim męczyliśmy się przez dziesiątki lat, teraz już kupno ciągnika bez kabiny należy do rzadkości, kupujemy ciągniki z kabinami, kupujemy ciągniki z klimatyzacją. To może też wrócę do historii, czyli mamy rok 71. wypuszczamy model Valmet 502, który przez wiele lat był tylko unowocześniany i potem nazwany serią A jest to pierwszy model ciągnika, który posiada bezpieczną kabinę jest to pierwszy model ciągnika, który kabinę ma zamontowaną na linii montażowej bez możliwości wyboru ciągnika bez kabiny czyli dzisiaj żadnej serii, nie kupimy bez kabiny po prostu jest to kabina obligatoryjnie montowana, oczywiście nagrzewana już od tych lat 70 -tych, bo tam była nagrzewnica po raz pierwszy zmierzono nawet hałas to było 85 dB, co uchodziło w tamtych czasach ze bardzo wyciszony ciągnik no w dzisiejszych czasach niekoniecznie dzisiejsze niekoniecznie, ale wtedy, wtedy rzeczywiście już, już o tym pomyślano, o ergonomii, o tym, że ta kabina była kabiną bezpieczną, bo już wtedy wykonywano testy na przewrócenie się ciągnika, żeby zobaczyć, jak się ta kabina będzie zachowywała. Niektórzy handlowcy mi powiedzieli mi, no tak, bo to jest Finlandia, więc sorry, taki mamy klimat. Pewnie dlatego to miało wtedy do podstawy. Natomiast zawsze dbaliśmy o to, żeby ta kabina była bardzo ergonomiczna, żeby tu było przyjemne miejsce pracy operatora. W dzisiejszych modelach serii A przez wiele lat był dach otwierany, w dzisiejszych modelach serii A dach nie jest otwierany, natomiast jest możliwość wybrania Okna dachowego, gdzie możemy obserwować pracę ładowacza czołowego. Natomiast większość ciągników, które wybieramy, jest wybrana z klimatyzacją. Ona nie jest wyposażeniem standardowym, bo może ktoś sobie po prostu jej nie życzyć ze względu na, na charakterystykę pracy. Natomiast 99,9 będzie na pewno wyposażony w klimatyzację.